Podcast o przyjaznych technologiach. Mówi Robert Hecyk. To jest drugie wydanie Makosfery. Drugie niezwykłe. Pierwsze było niezwykłe, bo miało trzy części. A drugie jest niezwykłe, ponieważ jesteśmy, to znaczy jestem razem z Wami na Manhattanie. Przede mną Hotel Plaza, za mną wielki znaczek Apple i Apple Store na 5 Avenue w Nowym Jorku wchodzimy tam razem i zobaczymy co nam tam opowiedzą schodzimy po kręconych schodach tak jak słychać ludzi tłum schody na dół wyściełane, eleganckie, a jakże? miałem dylemat czy zabrać was na West Side czy tego najnowszego, czy też tutaj na 5 Avenue ale to jest chyba najciekawszy i najbardziej znany sklep Apple. I naprawdę nie wiem czy ci ludzie, którzy tutaj są, to oni tutaj są, żeby coś kupić, żeby się czegoś dowiedzieć, czy po prostu tak jak my przyszli po Hello. turn tym, Będziemy sobie 59. ulicą. Teraz opowiem, jak było w sklepie. Bo w sklepie, jak może się zorientowaliście. Pan poprosił mnie, żebym jednak wyłączył mikrofon, ponieważ, żeby cokolwiek nagrać w Apple Store, trzeba się wcześniej zarejestrować w ich oddziale do spraw PR. Ale to, co chciałem sprawdzić, to i tak sobie sprawdziłem i to wam opowiem. Mianowicie, poprosiłem dziewczynkę żeby mi uruchomiła w iPodzie Nano voiceover VoiceOver funkcja mówiąca wielu urządzeń Apple'a Pani najpierw nie za bardzo zaczaiła bazę ale potem zaczęła mi tłumaczyć kiedy już dowiedziała się najpierw ode mnie, a potem od swojego menadżera że w celu uruchomienia voiceovera to należy jednak podłączyć iPada do komputera że należy uruchomić iTunes i ja tak dalej ta i tak dalej no i dobrze, to potem Pani powiedziała, że no niestety z powodów bezpieczeństwa wszystkie są tak poustawiane, że nie może podłączyć żadnego z nich do komputera a jak już się tak trochę poskarżyłem Pani, że spodziewałem się, że na piątej alei to mnie obsłużą że gdzie jak nie tu i tak dalej i tak dalej podziękowałem Pani z przykrością za uwagę i sobie poszedłem Chodzić po sklepie dalej, bo w końcu nie samym iPodem no, no, żyje człowiek, ale na przykład okazja do pobawienia się iPhone'em i pokazania moim widzącym znajomym, jak to cudo działa, też się przyda. No więc oglądamy sobie tego iPhone'a, tłumaczę jak to wszystko chodzi i oni się dziwią, że to, tak, że to tak można i tak dalej. I przychodzi dziewczyna, z którą rozmawiałem wcześniej z iPodem w ręku, odłączonym od wszelkich względów bezpieczeństwa jest z uśmiechniętą miną, że ona już uruchomiła voiceovera. No więc po wstępnym rozczarowaniu okazało się, że pani się postarała, że porozmawiała z jakimś menadżerem, którzy tam są ważni jednak ci menadżerzy i przyniosła iPoda Nano. To przy okazji Wam powiem, że iPod Nano on owszem bardzo przyjemnie ma udźwiękowione to menu i można się w nim poruszać, ale znów tak samo jak w wypadku iPhone'a, a może nawet bardziej potrzeba zgrabnej rączki do tego więc gdybyście się zastanawiali nad wyborem iPada to chyba proponuję wszystkim iPada Toucha jeśli nie chcecie mieć iPhone'a. Dlaczego? Bo iPod Nano powiem zupełnie szczerze jest dla bardzo malutkich i ostrożnych paluszków. Bardzo łatwo polecieć o kilka opcji do przodu. Bardzo łatwo się w związku z tym pogubić w tym, co się chciało zrobić. Oczywiście, kiedy się przyzwyczaić, to wszystko jest do nauczenia. Ale dla tych, którzy lubią wygodne, szerokie przełączniki, to na pewno iPod Nano nie będzie przyjemną zabawą podsumowując to wydanie Makosfery mam się zapisać do PR-u na stronie internetowej Apple.com i tam mam się umówić na nagranie materiału ze sklepu no cóż jak będę miał czas i jak będzie mi się bardzo chciało a potem, jeżeli Wy będziecie zainteresowani, to oczywiście nagram coś takiego. No ale mniej więcej mieliśmy lekcję poglądową, że Apple, owszem, nawet trochę się stara, choć w pierwszym momencie może się okazać nie aż tak przystępnym dla nas. Ludzi mnóstwo. Każdy coś ogląda. Niektórzy nawet kupują. Tak więc udało mi się przynajmniej obejrzeć iPada. Po... W chwili trudnych negocjacji udało się nawet ustalić, że funkcja voiceover jest możliwa do włączenia, że można tego iPoda odłączyć, że ktoś nie widząc przychodzi do sklepu, jednak może tego iPoda obejrzeć. Tak więc zakończyliśmy naszą wizytę w Apple Store na 5. Alei przy 59. Ulicy, słynnym Apple Store na Manhattanie w Nowym Jorku. To tyle w tym wydaniu, drugim już atosfery. Żegnam się z wami do następnego razu. Póki co, do usłyszenia, mówił Robert Hecyk. To była Fair, podcast o